Teraz, teraz się nagrywa, teraz, teraz jak ja już najlepsze wszystko, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem, to się teraz nagrywa, bo i nacisnąłem jednego guzika, bo jakiś kompletny idiota zrobił tak program, że żeby nagrywać programie, to trzeba nacisnąć rek, a potem PLAY, bo to jak się samo rek naciśnie, to się nie nagrywa, to się pauza włącza. I dopiero trzeba nacisnąć play, żeby nagrywać. Co za kompletny debil, co za palant to napisał, co za idiota kompletny i przez niego straciłem ja pierdzielę 10 minut najlepszego nagrywania na świecie. Three, two, Przepraszam. One, teraz? Teraz się nagrywa, piero? kompletnie unprofessional? Teraz? Pierdzielisz, to wszystko też nie ma sensu i powiedziałem wszystko najlepsze, co miałem do powiedzenia. Tak było fajne, że aż sam się śmiałem po drodze gdzieś. I teraz muszę wszystko od początku i będzie sztucznie. No i ja nie wiem o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że na stronie www.completionprofessional ludzie komentarze piszą. A raz, no to jak muszę jeszcze raz to samo, to da, jeszcze raz to samo. Będziemy słuchać powtórka z rozrywki Martyna. Słuchaj, przez tego idiotek kto napisał program MP3 Direct Cut, powinienem teraz przez pół godziny gadać tylko o tym idiocie. Zaraz zobaczymy, kto to był. Będziemy go wyzywać. Imię i nazwisko prosimy. Jak się nazywa? Autor MP3 Direct Cut Palant, dupek Debil Cycek, gdzie on jest? Nie jest napisane A MP3 Direct Cut is a freeware No to już wiemy dlaczego It's a freeware, bo nikt nie za... Shut up! bo nikt nie zapłaci Za program, gdzie trzeba dwa guziki nacisnąć, żeby nagrywać, jak się zapomni To wszystko pójdzie w... Tam pójdzie Taka okazja, i tak spieprzyć. Dokładnie. Dobrze, co, co zrobię, no co zrobię? Ja nie wiem, co mnie prześladuje. Wczoraj nagrałem wczoraj czy przedwczoraj? Nie wiem, no, nagrałem piosenkę, napisałem piosenkę. Ustawiam kamerę zielony, ekran i czerwony, ekran i kamera. Tutaj i tu mikrofon. Dawaj, nagrałem wszystko. Super. Fajnie. I jeszcze dograłem na pianinku coś tam. Ping, ping, ping, ping. I tak sobie przez ileś godzin nagrywam. A potem sobie dograłem jeszcze kawałek kamerą. skopię wam do komputera i co? I nadpisałem sobie plik wideo i wszystko, szlak, trafił parę godzin pracy. Ja nie mogę, ja nie mogę w takich warunkach pracować w ogóle. To jest, to jest dla mnie najbardziej wkurzające, co wszyscy, może być ze wszystkiego w ogóle, co może być wkurzające. Kiedy zrobię coś jedno, dobre i potem na samym końcu, jak już praca jest prawie gotowa, to coś się stanie, wyłączą prąd... Guzik się nie naciśnie i wszystko, szlak trafia. To jest tak irytujące, że nie da się nie być zirytowanym, jak się o tym gada. No nie da się. Każdy tak ma, oprócz tych, którzy nic nie robią. Znaczy, czyli nikt prawie. No. Dobrze. To będzie teraz komentarz, najgorszy komentarz ze strony www.com.pl.com. Będzie przegląd komentarzy ze strony. Więc wszystkie komentarze się zaczynają od tego Martin nagraj, ale to ja je pomijam. Tu jest, uwaga, i... Co jest ja złyżeknę? Mm, mm, o, taka suka, prawda? Taka suka napisała tak. I nie naciskajcie na Martina, żeby robił nowy odcinek. To ma być przyjemność, a nie obowiązek, czy przymus. No i taka suka... Szy kompletnie myli, normalnie kompletnie. No To nie przeszkadzamy państwu do widzenia. Kompletnie. Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Tak, że taka suka to taka suka. No i więc to jest oczywiście błąd, bo jakby tak było, że, że to ma być przyjemność, a nie obowiązek czy przymus, to byśmy wszyscy utonęli w gównie. Z powodu takiego prostego, że nikt by nie chodził do pracy, gdzie jest nieprzyjemnie i jest obowiązek albo przymus na przykład jakby nie było przymusu zarabiania pieniędzy, to nikt by kibli nie przetykał i wszystkie by się nam pozatykały, Że nie mówiąc o tym, że kanalizacji też by nikt nie robił, no bo to ma być przyjemność, a nie obowiązek, albo przymus, Co co będziemy odśnieżać, nie będziemy odśnieżać, to ma być obo przyjemność, nie obowiązek, czy przymus, albo byśmy wszyscy utonęli w śmieciach, bo by śmieciarki nie jeździły. Bo nie miałby kto nimi jeździć, bo co, przyjdzie taki facet, bo ja jestem śmieciarz, sam se wywozić z tej śmieci. To ma być przyjemność, a nie obowiązek czy przymus. Wszystko ma być przyjemność. No i no i to tak by się skończyło takie życie. Więc nie, ja tu powiem także. podcast, nagrywanie w ogóle wszystko to ma być obowiązek i przymus. Amen. No, dlaczego? Bo jak nie będzie, to w ogóle niczego nie będzie. Bez obowiązku i przymusu i nieprzyjemności nie będzie nic. Nic nie będzie. Kononowicz będzie sam tylko. Nic. Nic by nie było. Nic. Nic by nie było, bo potrzeby nasze różne zmuszają nas do tego, żebyśmy coś robili i to zmuszanie nas do czegoś, żebyśmy robili nam daje kopa w dupę, bo inaczej byśmy nic nie robili, bo człowiek z natury jest leniwy oprócz tych, którzy są nienormalni i pracują, bo pff, nie wiadomo dlaczego, bo, bo ciągną, bo muszą, no muszą po prostu. Nie, że jedzie facet biznesmen teraz na Karaiby, jedzie odpocząć. To co bierze? Laptopa bierze, musi mieć internet zapewniony i najpierw to całe studio, żeby miał. I co, jak, co robi co rano? Sprawdza jak akcje stoją, nie? I dzwoni, parę telefonów, i coś tak. I to jest taki człowiek, który jest już nienormalny i... Ja nie chcę o takich ludziach gadać, bo boję się, boję się. Nie. Że taka suka powiedziała, że później wyjdzie coś takiego jak ten ostatni odcinek, który odstaje od reszty jakościowo według mnie. Nie, ja się zgadzam, dobrze mówi, dobrze. Ta, taka suka dobrze mówi, bo, bo on odstaje jakościowo od reszty. To jest fantastyczny odcinek, bardzo dobry jest, fantastycznie odstaje jakościowo. To nie wytrzymam tego wszystkiego. Dobrze, a właśnie teraz taka propo. nie wytrzymam tego wszystkiego. Ja chciałem poinformować tych, co nie widzą jeszcze, bo, bo ich nie ma w Polsce, na przykład, że nastała zima! Jej, brawo! Brawo dla zimy! Szara, szara, szara. I na czym to polega zima? No Zaczyna się sezon na wysyłanie widokówek i na Mikołajów czerwonych, kubrakach i na terynifery i te wszystkie inne pierdoły. I a, już się zaczęło, już dostaję widokówki. I na czym polega to, co jest głupie w tym? No najbardziej to jest albo głupie, wiem, może to jest śmieszne dla kogoś, że, yy, że człowiek, który ma mnie ewidentnie w dupie i to jest taka umowa społeczna w ogóle, że wszyscy się mamy w dupie ogólnie, bo to tak, no to chodzi w sumie. Jak ktoś mi sprzedaje powiedzmy skarpetkę, to to ja nie oczekuję, że on mnie będzie kochał nagle i że będzie dla mnie jakimś ciepłym, miłym człowiekiem. Albo jak mi ktoś sprzedaje na przykład y, strona broń.pl, prawda? No to strona broń.pl sprzedaje na przykład pistolet CP-88, który sobie ja na przykład kupiłem. No i ten CP-88 służy na pewno nie do tego, żeby stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę rodzinną. Tylko raczej wręcz przeciwnie, żeby tej atmosfery nie było, ale żebym mógł wrócić do domu, spokojnie, potem jak już przejdę przez środek tych skinów i, i przeżyję i mogę wrócić i tam dopiero muszę być atmosfera. Więc no no pośrednio to może służy, ten CP88, pistolet, prawda, na śród. I, i co? I firma broń.pl jeszcze nie przysłała, ale się założę, że przyśle mi życzenia na święta. I co oni mi napiszą? No co oni mi mogą napisać, przepraszam? Życzymy Państwu e, dobrych celów, nieruchomych. Życzymy Państwu, żeby każdy bandzior miał narysowane na plecach takie kółko z krzyżykiem w środku, żeby łatwiej było trafić. No co co nie mogą mnie życzyć? Życzymy Panu, żeby przeleciał nad Panem e, Święty Mikołaj i żeby Pan w niego trafił i dostał dużo pieniędzy, dzięki czemu będzie Pan mu kupić u nas więcej śrótu? Nie wiem, co mogą napisać, żeby to miało sens. Nic nie mogą napisać, żeby miało sens. Dlaczego? Dlatego, że na przykład 27 stycznia. Wiecie, co to jest wtedy? Nic. Kompletnie nic. I wiecie, ile wtedy dostałem życzeń od ludzi, którzy nagle sobie stwierdzili, że mnie lubią? Zero. Zero. A na przykład y, 21 grudnia ile dostałem widokówek ludzi, którzy nagle sobie przypomnieli, że mnie lubią? od cholery, tony, stosy, wypieprzam wszystko do spam. Właśnie co robić z takimi widokówkami? No więc jeżeli same nie pójdą do, do spamu, do przegródki, w cholerę, no to możesz tak, albo ręcznie je wsadzić do spam, albo wywalić do kosza albo możesz odpowiedzieć komuś yy, yy, na przykład hmm, wprowadzając go w zakłopotanie, w ten sposób mu odpowiedzieć, że, że hmm, bardzo cię wzruszyły jego życzenia i chciałbyś poznać go bliżej. I chciałbyś, żebyście naprawdę utrzymywali osobisty, ciepły kontakt, bo on ci takie piękne życzenia życzy. On naprawdę że chyba się nawrócił, albo nie. Możesz też mu odpisać, na przykład tak, skoro Pan naprawdę docenia teraz Boże Narodzenie, to już przejdźmy na Ty po pierwsze, tak, przejdźmy, bo to, to nie ma, być Pan, skoro rzeczy tak ciepłych, przyjemnych świąt. Widzę, że na Pana to, na Ciebie to działa. Przyjacielu, kochany, kochany, działa to na Ciebie. To ja Ci opowiem o Jezusie teraz. Porozmawiajmy o tym Jezusie, co się urodził. Pogadajmy o Nim. Jaki ma wpływ na Ciebie? Kochasz Jezusa, czy nie? I tak może napisać do prezesa firmy broń.pl. Żeby może przestał takie pierdołe wysyłać, że życzę życzę państwu cudownych, wspaniałych, ciepłych świąt i wspaniałej, rodzinnej atmosfery, tak? No to porozmawiajmy o tej atmosferze. Jaka jest twoja rodzina, prezesie? Ty już nie jesteś prezesie, Roman. Roman, opowiedz mi o sobie, choć umówimy się w mieście na ciepłą filiżankę herbatki, co? Chodź, pójdziemy. No i on oczywiście pomyśli, że ty jesteś pedał. No ale ja też myślę, że to on jest pedał, bo jeżeli tak do mnie pisze. Ja tak naprawdę nie myślę, bo gdyby temu facetowi, co wysyła te widokówki i tym wszystkim ludziom, co wysyłałem stosy, to zawsze są przedsiębiorstwa, instytucje, ZUS wysyła na pewno, tak jest, PKP wysyła zdrowych, spokojnych świąt spędzonych na peronie, Prawda. Życzymy, żeby śnieg państwa nie przysypa, przysypa, jak będziecie czekać dwie godziny na opóźniony pociąg. I z góry przepraszamy za wszystko. przepraszam że te życzenia są takie sarkastyczne, ale i tak je wyślemy, bo, bo trzeba. Wszyscy wysyłamy no. I co tam jeszcze? No to właśnie, oni wysyłają i, i teraz yy, tak chodzi o to, żeby oni nie przesadzili. Bo co by było, jakby na przykład ktoś ci wysłał widokówkę, którą napisał ręcznie, na papierze, wysłał pocztą, albo przez kuriera, dołączył kwiaty i 15 zł na piwo, na coś. I napisał osobiście, od siebie, wymyślone, oryginalnie życzenia. No co by się stało? No pomyślałbyś, że to jest pedał. Albo, że, że on faktycznie jemu na tobie zależy i to by mogło doprowadzić do bardzo ciekawych różnych perypetii, prawda, że tutaj ty myślisz, że to pedał, a to nie był pedał, tylko tak się lubi, po prostu się nawrócił i kogoś lubi, tak polubił tak cię tak chciał, albo z przymrużeniem oka, chciałeś tylko przytulić, a ty to już od razu chciałeś, prawda, tutaj żel kupować, nie, to, to właśnie, no więc on nie może tak zrobić. I wszystkie ci ludzie z tych firm wysyłają yy, tak, żeby nie przesadzić, nie, nie doprowadzić do dwuznaczności, to wyłącznie dlatego. Oni muszą zachować tą yy, u ciebie, to takie przekonanie bezpieczne przekonanie musisz mieć po tej widokówce czy co tam wyjść że oni cię dalej mają w dupie, bo to sprawia, że ty się czujesz bezpiecznie i możesz u nich kupować. Upedała nie kupisz, nieprawda? A u człowieka, który cię ma w dupie, kupisz, bo on cię ma w dupie i możesz się czuć bezpiecznie. Ja nie wiem, na, dlaczego to tak działa, ale ludzie się boją innych ludzi, jak są zbyt otwarci. Mnie się też boją pewnie. Aj. Co mnie to obchodzi? Ej, z pedami nie gadam. Nie. Nie. Nie. Gadam z pedałami właściwie. Nie, tak właśnie, to jest dziwne, bo ja strasznie lubię pedałów. Brzmi fajnie. Eee, nie wiem, bo ja w ogóle nie rozróżniam gdzie na pedału nie pedałów, tam kierownice inne tam ramy. Wszystko jedno. Ja ludzie lubię, bo ich lubię i już. Aż tam pedał, nie pedał, jest kompletnie drugorzędne. Ale jest dużo ludzi, co na przykład się boją kogoś, bo to pedał. No więc się boją, bo nie znają. Jak się zapoznają bliżej i głębiej, to wtedy się nie będą już bać. To zapraszam za do zapoznawania się z różnymi nieważne, no... Ale, bo chodzi o to, że teraz ten człowiek musi zachować u Ciebie przekonanie, że on Cię ma w dupie, a jednak Ci wysłać życzenia. Je, co on robi? Więc on idzie do serwisu, który jest najmniej oryginalny w internecie możliwie i wysyła skopiowane skądś życzenia Ctrl-C, Ctrl-V. Wysyła przez internet, bo to nic go nie kosztuje i wysyła i z darmowego serwisu najpierw widokówkę zaróżniętą skądś o y, kompletnie nieoryginalnym jakimś takim widoczku. Żeby tam nic nie było osobistego, oryginalnego i nic w ogóle takiego wyróżniającego się. I wszyscy są zadowoleni. Oprócz tych, którzy nie są, czyli tak naprawdę nikt nie jest, bo efekt jest ostateczny taki, że wszyscy dostają kopiowany spam. To jest spam, najbardziej spamowy spam, jaki może istnieć. Są widokówki i życzenia na święta i osobiście mnie szlak trafia i gdzieś to wypierdziela. a te wszystkie takie serwisy pewnie są gdzieś, nie? Jakieś strony w internecie ja nie wiem, bo nie wysyłam takich śmieci ludziom, bo ja ich lubię dla odmiany i ja wiem, jak czy człowiek czuje, jak dostaje takie kopiowane po 15 razy to, to samo na przykład do skrzynki i codziennie dostaje 15 tego parę dni przed świętami. Musi go wywalać, wywalać a, i musi jeszcze zwracać uwagę, kto do niego napisał, bo jak wywali, że on się dowie, on się obrazi. Właśnie, to już jest szczyt perwersji. Wysyłasz komuś kompletnie nieosobiste y, nie życzenia, tylko dla formy, y, zgodnie z umową społeczną, że wszyscy się mamy w dupie i ktoś mówi otwarcie, ty nie masz w dupie, stary, jak mi to wysyłasz, a on się za to obraża. no. I to jest właśnie takie coś, co mnie wpienia już całkiem, kiedy ktoś się obraża za to, że ja mu pokazuję prawdę o nim samym, że to jest fiut. To jest normalny fiut, którym się bardzo stara. Nie, dupa, on się w ogóle nie stara. Ci ludzie, co wysyłałem, przepraszam bardzo, zerżnięte skądś widokówki, których się w ogóle nie przyłożyli do niczego, tylko zrobili sobie jakieś, a przyszło to puszczę dalej. I potem się obrażają za to, że ja im mówię, że stary, ty, to co ty robisz, to jest obraźliwe w ogóle dla wszystkich. Udajesz sam, że ci zależy, kiedy ci wiadomo, że ci nie zależy, bo 27 stycznia nic nie, nie dostałeś, tylko nagle się obudziłeś, że teraz wszystkich kochasz i wysyłasz w ogóle im coś, tak? Po drugie robisz to wszystko skopiowane, niepersonalne w ogóle, masowe takie. I obrażasz się, że ja ci mówię, że mnie traktujesz jak jakiś numerek, jak pani w Zusie traktuje petenta mniej więcej. I ty się obrażasz, ty się śmiesz obrażać na to, ty Fiucie. Więc yy, nie bądźmy siutami i nie wysyłajmy syfów ludziom. Jeżeli ci na jakimś zależy, to mu wyślij, ale nie na święta, normalnie mu wyślij. Wyślij mu, bo ci sobie przypomniałeś o nim, pomyślałeś, że a fajny gość będzie. No ale dobra, no to jak marzysz na święta, może święta cię przypominają o tym, że nagle. Hmm, o, nagle kocham wszystkich ludzi. No, no, przypomniało mi się nagle. No to dobra, jeżeli naprawdę czujesz coś do kogoś i chcesz mieć jakąś świąteczną, cudowną atmosferę. To weź i to zrób coś, co to pokaże, że ty to traktujesz osobiście i indywidualnie. A nie kopiuj w klej. Kopiuj w klej, kopiuj w klej, kopiuj w klej. Mózg se skopiuj i se wklej. No, tyle. No, to dobrze, ja nie wiem, co ja powiedziałem wcześniej, co ja mówię teraz, bo ja się mogę powtarzać teraz, bo już mówiłem, nagrałem takie nagranie wcześniej, bo tak mi fajnie wszystko wyszło. Powiedziałem wszystko, co chcę do powiedzenia powiedzieć. Wymyśliłem kilka nowych dowcipów, dowcipów wymyśliłem kilka, dowcipny byłem całkiem i co się okazało, że jakiś kompletny debil programie, MP3, daje Kat zrobił tak, żeby nagrywać, trzeba, trzeba nacisnąć guzik play, bo to jest tak intuicyjne, że żeby nagrywać, to się naciska guzik play. A to już mówiłem o tym. Chyba nawet zacząłem. To nie. Może porozmawiamy o świętych Mikołajach. Albo o reniferach. Albo o saniach. Albo o bombkach. Porozmawiajmy. Porozmawiajmy o zielonych gałązkach. Porozmawiajmy o prezentach pod choinką wyciskających łzyn z oka. Porozmawiajmy o tym, ile musiał zeżreć ten gruby, spasiony święty Mikołaj, żeby być takim tłuściochem, jakim jest. A właśnie, przy okazji, czy to nie jest dziwne, że kultura amerykańska, która promuje teraz strasznie, że nie wolno jeść, odchudzajmy się, odchudzajmy, dieta, dieta, to z, drugiej, z jednej strony, a z drugiej strony promuje tłuściocha świętego Mikołaja, tak obżartego, że ledwo może chodzić? W ogóle jak on chodzi? Jak on w ogóle. Jaki to sens? Gdzieś tu logiczny jest! Ktoś te waży 120 kilo żywej wagi. Wybrał sobie taką pracę, która polega na tym, że roznosi prezenty. No kurier normalnie. Widzieliście takiego kuriera, co by wyglądał jak święty Mikołaj? W życiu nie widziałem. No kto go zatrudnił w ogóle? Gdzie to jest sens jakiś logika, jakaś zero w ogóle zero. Zostałem. Czy gdybym miał burdel, to bym w nim powsadzał choinki. I bombki z napisem Wesołych Świąt podczas prawda tego. Nie. Albo nie wiem, pewnie chodzą sobie, jakbym był burdel mamą, to by moje podopieczne zapewne miały poprzywiązywane bombki tam gdzie trzeba, nie? I by się zaczynało, prawda, cały tam. Od kolendy. zaśpiewajmy, lula z Jezuniu. Jednocześnie, rzecz lulaj, ech, ech, ech, ech. przybierze i do Betlejem, po ile ta pani? No Jakieś, tak, takie dziwne się to mi wszystko wydaje, ale może nie ma w tym nic dziwnego, tylko ja jakiś dziwny jestem, nie, może, tak, tak, też pewnie wysyła jakiś ZUS do przedsiębiorców, prawda, i urząd skarbowy. Albo kontrolerzy. Byliśmy u pana miesiąc temu, nie mógł pan przez miesiąc funkcjonować, ale myliśmy przynajmniej okazję się poznać. No to wesołych świąt, wesołych świąt, przyjdę jak będą pana tutaj syndyk, jak będzie masy upadłościowej. Albo właśnie, o syndyk to by były dobre życzenia. Wesołych świąt, spokojnego Bożego Narodzenia, przesyła syndyk masy upadłościowej. E, PS. Proszę się zgłosić nie później niż do 3 stycznia, y, Do prawda, tu i tam do Sądu Rejonowego w Warszawie w celu ustalenia yy, prawda, rad, jakie będzie pan spłacać do końca życia. No albo jak mogą w sądach wyglądać jakieś sprawy. Zacznijmy od, od kolendy Bóg się rodzi. Nie? I wszyscy śpiewają skazany tam. Łzy mu płyną po policzkach w ogóle. No... Nie? Ciekawe, czy ktoś kradnie w Boże Narodzenie, czy nie kradnie. No, na ile to jest ściema, jak myślicie? A na ile jeszcze coś z tego zostało? Czy ktoś tu w coś wierzy jeszcze? Mogę iść do piekła! Sram na to! Zresztą równie dobrze diabła może wcale nie być! Ale jest! A, a przyszła już najwyższa pora. Nie, to nie jest taki odcinek, jaki miał być, bo ten, co miał być, to ja już go przegadałem. Gadałem sam do siebie. Gadałem do mikrofonu, a w tle był program, w którym na żółto duże cyfry pokazywały 00 apostrof 00.00. To te zera, które miały się ciągle zmieniać z zera na jedynkę, z jedynki na dwójkę, co by pokazywało, że się nagrywa. Ale się nie nagrało, bo ten i tak dalej, to już można sobie przewinąć. No. No. no. no. No. No i co? I powinien być taki system, żeby płacić odszkodowania na przykład ludziom za to, że ktoś nie pomyślał i zrobił jak idiota dwa guziki. Ale nie, no poważnie. Kto wpadł na tak debilny pomysł, że żeby nagrywać, to trzeba wcisnąć najpierw w rek, a potem play. Play? Play? Co to jest magnetofon kasetowy kasprzak? Żeby trzeba było dwa guziki naciskać? To co, jest jeden guzik to, to źle? To jest za proste, tak? No, bo jeszcze tak, to by, do czego by to doszło? Aby każdy mógł sobie nagrywać jednym guzikiem? Nie, to musi być program dla inteligentnych. Musi być program dla ludzi, którzy przeczytają sobie najpierw instrukcję. Bo jest nieintuicyjny i taki ma być. Bo ja tak mówię. No, no I to jest tak, to jest właśnie ten sposób, w jaki można bardzo dobry program spieprzyć jednym głupim pomysłem kompletnie. I tyle na ten temat. Dobrze, to ja tutaj się w tyle uspokoję troszeczkę, bo jakieś jestem podminowany dzisiaj. Ja w ogóle nie wiem czemu. Przecież takie piękne święta odchodzą. Piękne święta. Niebu ziemia, ziemi niebu. Coś tam, coś tam, coś tam robi. Aha, to może to jest dobry moment, żeby tutaj moją piosenkę puścić. Tą, która się znowu nie nagrała, bo, bo z kolei napisałem sobie nagranie co ostatnio ciągle takie mam, ale ja nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie mówiłem i na wszelki wypadek nie powiem, bo bym znowu powtarzał się. Bez sensu. to Jest bez sensu. Jak ci coś dobrze wyjdzie za pierwszym razem i się nie nagra, to potem jest po tobie. To jest po ptokach. To już możesz tylko iść i się pociąć. Bo nie możesz tego powiedzieć drugi raz, bo nie pamiętasz już co mówiłeś, a co nie mówiłeś. Więc jak drugi raz coś powiesz... A potem będziesz myślał, czy ja to już mówiłem za drugim razem, czy nie? To powiesz trzeci raz i się nagra, jak mówisz to samo dwa razy i to już będzie kompletnie zepsute nagranie wtedy. Wiecie o co mi chodzi? Wiecie o co mi chodzi? O to właśnie, tak. I więc jak coś będzie genialnie wyszło i się nie nagrało, to się pociąć, może, to jest koniec, to jest koniec świata. To już naprawdę jest koniec świata, to się nie da uratować. I teraz się nie da uratować. I ja powinienem mówić od początku, ale nie mogę, bo to było takie dobre. Takie było. A teraz to jest przez sesu. kopia, kopia. Everything's a copy, of a, copy of a copy Dobrze, najwyższa więc już pora na y, końcik poetycki. Poezja Bereźna. Wiersz pochodzi z tomika Coś mi w plecach strzyka. Czyta on u Nie kasz mi dziś wychodzić z domu, gdzie płatki śniegu z nieba biegną, aby sprzedawców groszem wspomóc. Pozwól kupować przez Allegro. Nie kasz mi jechać dziś na koncert. Czemuż mi każesz patrzeć na to, jak ma gitara w lód się zmienia, tak jak na filmie Terminator? Czemuż mnie zimo prześladujesz? Za cóż spotyka ta pokuta? Wszak NFZ nie finansuje leczeń odmrożonego fiuta. Nie rzucaj na mnie więc już gromów, lecz litościwym bądź mi bliźnim. Nie każ mi dziś wychodzić z domu, bo strasznie dzisiaj śniegiem piździ. taki podnerwiony od dwóch dni i ja już to mówiłem pewnie dwa razy, ale muszę znowu powiedzieć Mówiłem o tym, że mi się piosenka zepsuła, czy nie mówiłem o tym, że mi się zepsuła, bo sobie nadpisałem plik, coś tam mówiłem, może, może to było za pierwszym razem, może za drugim nagraniu, przy trzecim, za... nie wiem, no I, i od tego momentu wszystko mi się odechciało już robić, bo zepsute jest, bo zepsuta. ale może, wiecie, w takich wypadkach są takie zbiegi okoliczności, które nakierunkowują czasem człowieka w dobrą stronę. I na przykład, jak tutaj straciłem właśnie dwa razy swoje dobre nagranie teraz, w ciągu trzech dni czy dwóch, to ja postanowiłem, znaczy nie postanowiłem, to naturalny odruch jest, że w dupie mam, nie będę się starał i przejmował i tak się nie nagra. Jak się nagra, się nagra, się nie nagra, się nie nagra, nie będę się starał robić tego dobrze w ogóle, bo nie, bo nie będę, no, bo, bo to jest odruch, jak się już coś straciło takiego, nie? I może to jest właśnie dobre, może to o to chodzi, może to dlatego taka suka na stronie www.completlampoveshna.com powiada, że po ostatnio nagranie to odstaje jakością. Jakością staje. Co ja jestem? ISO? Tu nie ma żadnej jakości. Jakość. Odstaje jakość. Jakość będzie, jak ktoś będzie za to płacił. A to jest za darmo i przymusowo i obowiązkowo ja tu nagrywam. Za darmo. Więc nie ma jakości... Gwarancja jakości to, to do jakiegoś płatnego podcastu. A nie ma takich. Ha, ha. Ty może zrobię płatny podcast, ale w płatnym podcastie będzie jakość, a nie będzie życia. nie, Bo to na tym polega. Chociaż nie wiem, może są jakieś takie. Stand-up comedy club zrobię o, i będą wieczorki. A czy się będę musiał przygotowywać, bo jak płatne, to się trzeba przygotować. I to jest paradoks, że jak się zrobi płatne, to człowiek jest ma przygotowane, wszystko jak jest przygotowane, to jest bez życia. Więc co się w ogóle nie da zrobić, żeby coś było płatne, ale było pełne życia? No bo? Bo jak? No więc nie wiem jak, nijak, nie wiem. Fajnie by było w sumie, bo nice. Cool, cool, cool, cool. Dobrze, powiem, do, tyle powiem. Yy, coś że. Już... Może o dentystce porozmawiamy? Ręcistka jedna rwała dla mnie złoty ząb. Nie, to ręcistka to nie była dentystka. A, to ja nie mam więcej do powiedzenia. Nie mam. Porządek to robię. No, tyle robię więcej. Yy, Czek. Yy, więc ja dzisiaj nie miałem tematu. Najgorsze jest to, że trzeba jakoś skończyć. To są tacy prawdziwi mężczyźni, co kończą jak zaczną, zakańczają, zakończą. To był complete and pushner, ale ja bym coś nagrał jeszcze. Ja bym coś nagrał. Nagrałbym coś. W najbliższym czasie znów coś nagram. Nagrać mi się chce. Albo napiszę historyjkę, pedankę, teorię, poezję zbereźne. Y Straciłem energię to życia teraz i teraz. Tak yy, gadam już z rozpędu, ale nie wiem nawet po co. Straciłem, straciłem i widać to po mnie wyraźnie, że jestem stratny. To jest strata wielka. Wielkiego człowieka. Napiszcie mi na nagrobku, tu leży baron Martin Lechowicz, tu leży i, I świat stał się smutny. No, nie, to jest takie, są takie głupie konwencje społeczne, nie? Że w święta trzeba wysyłać śmieciowe życzenia, mimo że się wszystkich ma w dupie. Nie, przepraszam, w święta trzeba nie mieć wszystkich w dupie, przede wszystkim. I ludzie starają się nie mieć drugich ludzi w dupie, ale mają ich w dupie, no. I to, to, to i tak widać przecież. Nie? Nie widać? Może ja mam takie... Może ja tak czarno widzę, ja mam takie okulary... Ob oblepione gównem. Dlatego, że no, nie ma takiego zawodu wyczyszczacza gówna z okularów, bo to by była praca nieprzyjemna, a jak wiemy, nie może być takich prac. Tako rzecz, taka suka. I... Tako rzecz, taka suka. I... Dlatego ja widzę świat przez gówniane okulary. Obgównione. Są okulary różowe, są okulary koloru gówna też. No. Albo piwne może. Może to jest kolor piwny, to jest kolor gówna mniej więcej, nie? A w dowodzie tak mogłoby być napisane. Tam w ogóle można mieć tylko dozwolone rodzaje kolorów, ale to wszyscy wiedzą chyba, bo dowód musieli zrobić zmuszeni tutaj prawda, przez reżim. No i co? I wiecie pewnie, nie? Że jest tylko kilka możliwych kolorów oczu. Dozwolonych. No i zamiast piwne co to za kolor piwny? Jest w ogóle taki kolor piwny? Co to za kolor jest? RGB mi proszę podać. Nie ma czegoś takiego jak piwne. Od piwa? Gówniane są oczy. To moje są gówniane. Ja chcę mieć w, na przykład do napisane kolor gówniany. Kolor gówna. To jest mój kolor oka. Ale gówna trochę twardego, bo gówno, gówno nierówne. I to. Aha, dlatego. Ale piwo, piwu też nie. Co to jest? Piwne oczy, piwo jasne czy piwo ciemne? Masz pan? Jakie pan masz? No jasno, piwne, ciemne. Piwne. Dobrze, nie ważne za komentarze na stronie, piszcie www.completnie.pl.com Zwłaszcza, jak ja se zapomnę, żeby coś nagrać, to tam trzeba faktycznie pisać, że Marty, nagraj, nagraj, nagraj, nagraj. Zmuszać, nie żadne, że dla przyjemności. Zmuszać, teraz masz nagrać już. Bo jak nie, to... No to nic, nie wiem co. Dobranoc.